Bez czulania, bez czulania nagrywamy Jak ja kiedyś mówił Skwara, jak mówił, to dowiecie się w następnym odcinku A teraz odcinek 473 i zapraszam was na ten odcinek Ten specjalny odcinek, ten jedyny odcinek Dlaczego? Posłuchajcie. 9 lat podcastu nie tylko dla orów 9 lat, 13, 13, października. Dzisiaj nagrywam właśnie 13 października wyjątkowo w poniedziałek. Wyjątkowo właśnie dzisiaj wieczorem, wyjątkowo dla was, drodzy słuchacze. Kurde Choletnie dużo tego się nazbierało i. ale fajnie, cieszę się, cieszę się, że jestem, cieszę się, że wciąż gadam, cieszę się, że wciąż mi to sprawia radość, aczkolwiek chciałem Was przeprosić za to, że coraz. Gorzej mi to idzie z um, o, regularnością, a wiecie jak to już, że po czym poznać, że podcast pada, y, ust, ustaje, y, zostaje. Y, jakby to powiedzieć, znaczy y, zostaje publikowany coraz rzadziej. Tak było w polskim Detroit, że ukazywał się raz co dwa tygodnie, a potem co miesiąc, a potem zdech. Nie tylko podcast polski Detroit, ale wiele, wiele, wiele innych podcastów, ale ja muszę wam powiedzieć że wciąż lubię nagrywać, wciąż lubię montować. Wciąż jest to dla mnie hobby, wciąż jest to dla mnie to, co lubię, aczkolwiek brak troszeczkę czasu, a może nawet weny, nie wiem jakby to powiedzieć, ale ciężko mi coraz ciężej mi usiąść do komputera i zmontować i, i, i być wtorek. Ale wiem, że ten czas nadejdzie, wiem, że tak będzie, że się stanie, bo. Planuję kolejną, długą podróż wokół świata. Parę tygodni. Tym razem chyba moja najdłuższa podróż światowa. I zabieram z sobą wszystkie nagrywajka i zabieram z sobą wszystkie myśli, które kumulowały mi się przez ostatnie dwa lata. No i będę nagrywał na pewno, będę to publikował, bo chciałbym zrobić coś, co robiłem raz w życiu. I myślę, że to jakoś tam wypaliło. Czyli tak jak byłem w Stanach w 2009 roku i publikowałem prawie codziennie odcinek Prawie codziennie nagrywałem, prawie codziennie dla Was byłem i myślę, że, że to będzie fajne i napiszcie może w komentarzach, w komentarzach czy, czy coś takiego ma sens, bo, bo chyba mam ochotę na setki, na nagrywanie na żywca, czasami z ludźmi, czasami ze zwierzętami, czasami z naturą i, i tak to tak to yy, wszystko się pewnie ułoży ale to dopiero w połowie grudnia, to dopiero gdzieś wtedy ruszę w trasę wszystko, wszystko wtedy się e, okaże, ukaże, zaplanuję, więc e, tak to jest z Wami. Drodzy słuchacze,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 4, 5, 6, 7, 8, 9, dziewięć. Będę dzisiaj mówił, jaki to podcasting jest dla mnie ważny, jaki, um, jakim ważną jest dla mnie dziedziną mojego czasu wolnego, jakim, jakimi jesteście ważnymi dla mnie ludźmi, moi drodzy słuchacze. No ale wiecie jak jest. Na pewno mówiłem o tym nie raz, nie dwa, nie trzy, nie cztery, nie pięć, nie sześć, nie siedem, nie osiem nie dziewięć, tak jak właśnie dzisiaj 9 lat temu nadałem swój pierwszy odcinek i no i, no i no i od tego czasu z małymi przerwami jestem i chyba mogę na pewno powiedzieć że jestem najdłużej prawie non stop nadającym polskim podcastem który właśnie w 2005 roku zaczął nadawać i najdłużej nadającym naddającym nie, bo to Martin wciąż gdzieś tam daje głos w różnych projektach, ale jeśli chodzi o nie tylko dla ror to wciąż niezmienne takie same yy, za każdym razem inne i jest wciąż będzie i na pewno do tej dziesiątki do tego 13 października 2015 roku dociągnę, wiem i, no i pięćsetka też trzeka na mnie wielka, więc, więc to wszystko dla Was będzie z czasem, bo czas zaczyna życie. Czas zatrzyma życie. No ale jeszcze nie wybieram się na tamten świat, chociaż kto wie, ten wie, blisko było. Cieszę się, jest dobrze, jest dobrze w pewnych aspektach, w pewnych może mniej, ale nie będę na ten temat mówił, może kiedyś tak mam zamiar się wywnęczyć, jak będę gdzieś daleko na wakacjach, usiąść sobie gdzieś na plaży, nad oceanem, nad morzem, nad wulkanem, ktoś by chciał się spytać, gdzie chcę, gdzie chcę jechać, to zapraszam. Proszę pisać i może będę mógł coś pomóc, może będę mógł się coś dowiedzieć od Was drodzy słuchacze. Ale w każdym razie myślę, że do tego grudnia, do połowy grudnia pojedziemy, może z jakimiś lejcikami. Mam materiału mnóstwo jak to zwykle u mnie, ale gorzej z tym montowaniem. Tak jak powiedziałem, gorzej z tym, że nie mogę się zebrać w sobie, nie mogę usiąść, montować i... I, I zrobić coś fajnego, chociaż następny odcinek, 474 całkiem, całkiem, całkiem bez ciulania wyszedł, więc myślę, że może Wam się spodobać i to kolejny Mioch, który na przykład lubi tak bardzo Paweł Durek, którego tutaj bardzo pozdrawiam, ale pozdrawiam też wszystkich innych słuchaczy Skwarusia i różnych innych którzy czasem już nie dają głosu ale może słuchają zatem, zatem to wszystko dzisiaj dla was ja tutaj w takim studiu dość niewytłumionym gadam, jakieś baby z lewej, baby z prawej ale czasem tak jest, że nie znajduje się wolnego czasu nie znajduje się w wolnej e, chwili takiej czystej, ale chce się coś pogadać i bierze się mikrofon i i jedziemy, i jedziemy, i jedziemy i jedziemy, i jedziemy. zatem to wszystko dla was dzisiaj w odcinku bez ciulania Taki może krótszy ten pierwszy, ale... Ale jest, ale jest, ale jest. Zatem żegnam się z Wami. Dziękuję za te 9 lat. Dziesiąty rok się zaczął. I lecimy, lecimy dalej. I Cóż, jak co wtorek. Podcast nie tylko dla orów. Musi być, musi być, musi być, bo... Bo lubię to, a aczkolwiek, jak już mówiłem, gorzej z czasem, ale... Jedziemy, będziemy to robić, bo... Jeśli nie ja, to kto? Do usłyszenia w następnym odcinku. Następny wtorek. Co wtorek. Podcast nie tylko dla. Zapraszam. Ale